4 stycznia 1943 roku Wanda Wasilewska i Alfred Lampe w imieniu polskich komunistów ZSRR skierowali do Stalina prośbę o powołanie reprezentacji Polaków pozostałych w Związku Sowieckim po wyjściu armii Andersa. Już 1 marca powstał Związek Patriotów Polskich. W planach Stalina wciąż pozostawał sowiecki rząd polski. Radzieckie władze nie uznały obywatelstwa polskiego ludności II Rzeczypospolitej z terenów zajętych po 17 września 1939 roku. W strukturze Armii Czerwonej miała powstać pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Zygmunta Berlinga. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa nie ustawał opór przeciwko terrorowi Niemców, przeciwko łapankom, wywózkom do obozów koncentracyjnych, pacyfikacjom, w tym na Zamojszczyźnie. Papież Pius XII zwrócił uwagę świata na tragiczny los Polaków. W brawurowej akcji pod arsenałem odbity został pod harc mistrz Janek Bytnar Rudy. Miesiąc później, 19 kwietnia wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Tuż przed wybuchem powstania świat za sprawą Niemców dowiedział się o sowieckiej zbrodni na polskich żołnierzach w lesie katyńskim pod Smoleńskiem. Rząd emigracyjny poprosił Międzynarodowy Czerwony Krzyż o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Stalin podjął decyzję o zerwaniu stosunków z Polską. Premier Winston Churchill naciskał na generała Władysława Sikorskiego, aby prośbę do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wycofał. Brytyjski premier w liście do Stalina sugerował zmiany w polskim rządzie. Doszło do rzezi ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Powstała ukraińska ochotnicza dywizja SS Galicjen. Porucznik Witold Pilecki uciekł z Oświęcimia i złożył raport o sytuacji w obozie Komendzie Głównej Armii Krajowej. Stanisław Broniewski-Orsza został nowym naczelnikiem Szarych Szeregów po aresztowaniu swojego poprzednika. Dziś o Polsce roku 1943, między styczniem a czerwcem. O półroczu, w którym ostatniego dnia czerwca Niemcy aresztowali generała Stefana Roweckiego.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 Witam serdecznie. No, rzeczywiście to moment najważniejszych rozstrzygnięć geopolitycznych dokonujących się ponad głowami Polaków, a jednocześnie codziennej, systematycznej rzezi, próby złamania Polaków i pamiętajmy, to jest także moment ostatecznego rozwiązania, jak złowrogo zatytułowali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, likwidację całego narodu żydowskiego, najbardziej zbrodniczy etap. etap mm -hmm. To, o czym pani redaktor wspomniała, to jest niestety także początek realizacji planu organizacji ukraińskich nacjonalistów, której celem było wyparcie Polaków na zachód, za sam. Ale czy początek 1943 roku zapowiadał, że to będzie rok przełomowy, przynajmniej moim zdaniem w wojnie, chyba że słowo przełomowy jest przesadzone i za mocne wobec Porażki Niemców w bitwie z Rosjanami pod Kurskiem i konferencja aliantów w Teheranie, co prawda to są wydarzenia drugiej połowy roku, ale przecież one nie działy się w próżni. Jak ocenić ten początek 1943 roku? Tu oczywiście miały miejsce wydarzenia, które można nazwać przełomowymi i przez bardzo wielu historyków tak właśnie są postrzegane. Przypomnijmy, że styczeń 1943 roku to jest koniec armii generała von Paulusa, mianowanego właśnie w tym momencie w okrążeniu sowieckim pod Stalingradem przez Hitlera feldmarszałkiem. Po raz pierwszy cała armia niemiecka uległa anihilacji w starciu z przeciwnikiem. Tym przeciwnikiem była Armia Czerwona i ten moment, niezależnie od tego, że wielokrotnie większe straty poniosła Armia Czerwona, przywracał nadzieję, strategom strony alianckiej, w której Stalin będzie odgrywał od tego momentu coraz większą rolę. Nie będzie to miało niestety dla sprawy polskiej pomyślnego skutku. Albowiem Stalin, mocniejszy od zwycięstwa pod Stalingradem, a więc od stycznia 1943 roku, będzie mógł śmiało, energicznie przejść do realizacji swojego planu podporządkowania całej Europy Wschodniej, własnemu panowaniu, przekształcenia tej Europy Wschodniej czy środkowo-wschodniej w bufor strategiczny w Republiku Kształtowanych na wzór istniejącej już w okresie międzywojennym jedynej satelickiej, Mongolii. A więc zaczęło już się pojawiać wtedy pytanie, co będzie z krajami, które znajdą się na szlaku wielkiej kontrofensywy Armii Czerwonej, która od Stalingradu się zaczyna. Panie profesorze, w jakim stopniu sukces Stalina pod Stalingradem miał znaczenie dla jego planów podporządkowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jak te plany mogło wspierać spotkanie przywódców USA i Wielkiej Brytanii w Kasablance w Afryce Północnej w styczniu 1943 roku? Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt spotkał się tam z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem i tam obaj przywódcy ustalili zasadę bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, co oznaczało, że Niemcy nie będą mogły wycofać się z tej wojny inaczej jak za pomocą walki do końca z punktu widzenia polskim, że do ostatniego Polaka. To była jedna konsekwencja tej decyzji podjętej w Casablance, a druga wiązała się właśnie z tym, że główny ciężar walki o to rzucenie Hitlera na kolana, będzie musiała w Europie Wschodniej dźwigać rzecz jasna Armia Czerwona, a zatem ile zajmie Armia Czerwona, tyle będzie należało do strefy decyzji Stalina. I to się stało także właśnie w styczniu na konferencji w Kasablance. Z tego punktu widzenia wydarzenia, o których wspomniała Pani, początek drugiej połowy 1943 roku, największa w historii bitwa pancerna na Łuku Kurskim, w której Niemcy próbowali odzyskać inicjatywę strategiczną i nie odzyskali jej, przegrali tę bitwę jednak z Armią Czerwoną oraz nowa konferencja, tym razem w Quebecu, o której będziemy mówili bardziej szczegółowo za tydzień, ustalająca, że drugi front nie będzie prowadzony z Bałkanów, ale z Francji, tym bardziej utwierdziła to, co właściwie miało swój początek w styczniu 1943 roku. Europa Wschodnia będzie oddana Stalinowi. I konsekwencją Quebecu była potem konferencja Konferencja w Teheranie. Panie profesorze, wobec tego Stalin mógł zarządzać na swoim gospodarstwie tak jak chciał. Zatem pomysł Wandy Wasilewskiej i Alfreda Lampego, by utworzyć reprezentację Polaków pozostałych w Związku Sowieckim po wyjściu armii Andersa był już takim niewielkim drobiazgiem, nad którym nikt na zachodzie się nie zastanawiał. Rzeczywiście z punktu widzenia aliantów zachodnich wszystkie ofiary, które mogłaby ponieść Polska w wyniku polityki Stalina przestały mieć znaczenie. Bowiem liczyło się tylko jedno, żeby Stalin pozostał w koalicji, żeby nie zawarł jakiegoś separatystycznego pokoju z Hitlerem. Przede wszystkim, żeby pozostając w koalicji nadal wysyłał kolejne miliony żołnierzy Armii Czerwonej, na rzeź, na walkę z armiami Hitlera i tą gigantyczną ceną krwi ułatwił zakończenie wojny z mniejszymi stratami dla mocar zachodnich. Zimna kalkulacja polityczna polityków demokratycznych przed swoimi wyborcami. Będą ich rozliczali za to, ilu zginie amerykańskich chłopców i brytyjskich chłopców. Logika tego rodzaju i można ją śledzić w wydarzeniach, które już częściowo Pani zapowiedziała we wprowadzeniu do naszej audycji. Czy utworzenie takiej reprezentacji było przesądzone w styczniu? 1943 roku? Czy to była nadal gra Stalina? Oczywiście szczegóły, jak to się będzie nazywało, kto będzie stał na czele tej struktury marionetkowej władzy ustanowionej przez Stalina dla Polski, podbitej przez Armię Czerwoną. To wszystko jeszcze mogło się zmieniać, ale to były szczegóły. Zmieniać mógł się także harmonogram. Czy to będzie już w 1943 roku, czy dopiero na początku 1944 roku, to naturalnie zależało także od wydarzeń na froncie ale plan już był od momentu, kiedy zrzucona została tak zwana grupa inicjatywna, blisko rok wcześniej, odtwarzająca strukturę partii podległej Moskwie na terenie okupowanej Polski, mam na myśli PPR. I od momentu, kiedy Stalin przecież podjął decyzję jeszcze wcześniej, w 1940 roku, żeby nie rozstrzelać wszystkich polskich oficerów, a tylko zdecydowaną ich większość, ale zostawić sobie grupkę, przebadaną oczywiście przez NKWD, jako zdatnych, że tak powiem, do tych nowych zadań. Grupkę oficerów, którzy mieli stać się zalążkiem armii podległej całkowicie woli Stalina i zalążkiem Polski podległej całkowicie woli Stalina. A więc pamiętajmy, sięgając już najdalej wstecz doświadczenia z roku 1920, kiedy szedł przecież jako komisarz polityczny na czele frontu południowo-zachodniego na Lwów. Nie zdobył tego Lwowa. Połamał sobie przenośnie oczywiście zęby na obronie polskiej. Wtedy więc już myślał o tym, jak ustanowić nową władzę dla Polski. Nie udało się w 1920, myślał o tym w 1939. W 1943 mógł to zacząć realizować. Tylko na tym polega nowość. I sam z radością zaakceptował tę nazwę, jaką przyjęła owa grupa, więc Związek patriotów polskich. To właśnie podkreślenie polskiego patriotyzmu miało zmylić polską opinię poszukującą jakiejś nadziei i rozpaczliwie rozglądającą się za Możliwością odbudowania jakiejś formy własnego państwa, no to lepiej, że ta organizacja, która tworzy się przy Stalinie nazywa się nie komunistyczna partia Polski, jak ta dawna formacja, którą sam Stalin zlikwidował w 1938 roku, tylko pięknie Związek Patriotów Polskich, symbolem jej jest Tadeusz Kościuszko, a na czele Związku Patriotów staje Wanda Wasilewska, córka chrzestna samego marszałka Piłsudskiego, córka pierwszego ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej. To był właśnie powód, dla którego Stalin traktował no, z wyjątkową, nawet użyję tego określenia, rewerencją, wandel Wowną, jak ją nazywał, czyli wandę córkę Leona. I to był także powód, dla którego był zdecydowany, by to ona właśnie stała się formalną przywódczynią tej grupy wybranych przez niego narzędzi do podboju politycznego Polski. Z archiwum Polskiego Radia mówi Wanda Waślewska. Pokazał Związek Radziecki, że wiarno pszenicy może dać zamiast jednego kłosu dziesięć kłosów, że tam gdzie wichry szumiały nad głuchymi pustyniami przez tysiąclecia mogą szumieć pszeniczne łany i mogą zakwitać stady. Powołanie 1 marca 1943 roku Związku Patriotów Polskich w Moskwie, miesiąc po kapitulacji Armii Niemieckiej generała Paulusa pod Stalingradem, to był początek idei Stalina zainstalowania rządu sowieckiego w Polsce. Na razie jeszcze Armia Czerwona dopiero zbiera się do ofensywy po triumfie pod Stalingradem, jest jeszcze setki kilometrów od granicy II Rzeczpospolitej, ale Stalin już wie i wie to także Churchill i Roosevelt, że Armia Czerwona tam będzie, że Armia Czerwona tam będzie, Stalin liczył może jeszcze w 1943 roku, to się nie udało, ale na pewno tam będzie, a więc trzeba już zacząć działania polityczne, które mają zerwać zobowiązania polityczne wynikające przecież z uznania przez Związek Sowiecki rządu polskiego, który rezydował w Londynie, rządu generała Sikorskiego i te zobowiązania polityczne, które wynikały po prostu z udziału Związku Sowieckiego w koalicji antyhitlerowskiej, której pierwszym przecież, pamiętajmy, nie dajmy sobie wmówić nigdy nic innego, pierwszym członkiem koalicji antyhitlerowskiej była Polska. A więc zerwanie z rządem legalnym pierwszego członka koalicji antyhitlerowskiej przez Związek Sowiecki było dość skomplikowaną operacją polityczną, którą Stalin bardzo precyzyjnie zaplanował i przeprowadził większość tej operacji właśnie w 1943 roku w sposób powiedziałbym rekordowo cyniczny. Archiwum Radia Wolna Europa. Profesor Stanisław Swianiewicz, jeniec obozów w Kozielsku ocalały z transportu do Katynia 30 kwietnia 1940 roku. Przed naszym pociągiem był dość obszerny plac, częściowo porośnięty trawą. Było dla mnie jasne, że miejsce, do którego wożono moich kolegów, znajdowało się gdzieś niedaleko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 13 kwietnia 1943 roku Radio Berlińskie przekazało informację o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem i padło oskarżenie, że tej zbrodni dokonały władze sowieckie. Jak ta informacja, niewątpliwie element wojny propagandowej między Niemcami i Sowietami, jak ta informacja pokiereszowała ten wspomniany przez pana profesora harmonogram Stalina i wpłynęła na postawy aliantów? Sądzę, że ona w niczym nie pokiereszowała planu Stalina, wręcz przeciwnie, pomogła bardzo Stalinowi. Stalin szukał pierwszego pretekstu, który pozwoliłby mu zerwać stosunki z rządem w polskim w Londynie ale nie czekał na ujawnienie zbrodni katyńskiej. Nie zakładał tego, że ta zbrodnia zostanie ujawniona. To było dla niego oczywiście niespodzianką, ale niespodzianką, która nie przyniosła mu właściwie żadnego kłopotu. Harmonogram działań Stalina mających na celu zerwanie stosunków z rządem polskim w Londynie był realizowany od stycznia 1943 roku, od komunikatu Komisariatu Spraw Zagranicznych wydanego 16 stycznia w którym ambasada polska uzyskała jasny przekaz. Ci, którzy byli do tej pory traktowani jako obywatele Polski, którzy po prostu mieszkali na obszarach zajętych przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku, czyli we wschodniej połowie II Rzeczpospolitej, od tego momentu będą traktowani jako obywatele sowieccy, nawet jeśli mają w paszporcie wpisane narodowość Polska. Wcześniej bowiem Stalin zgodził się na taką formułę, że mieszkańcy narodowości polskiej tych obszarów zajętych na mocy pakturi i przez Armię Czerwoną w 1939 roku, że ci będą mogli po zawarciu układu z generałem Sikorskim w 1941 roku być traktowani jako Polacy. Natomiast Żydzi, Ukraińcy, Białorusini mają być obywatelami sowieckimi. 16 stycznia 1943 roku Rząd sowiecki niejako zadeklarował, wszyscy jesteście teraz obywatelami sowieckimi, polskie pochodzenie nic wam nie pomoże, jesteście nasi, podlegacie nam, NKWD, partii bolszewickiej. Tego rodzaju jaskrawa deklaracja usankcjonowania niejako, aneksji wschodniej połowy II Rzeczpospolitej nie pozostawiała żadnych wątpliwości już 16 stycznia, jaki będzie plan Stalina. Na pewno oderwać całą wschodnią połowę Polski. To jest punkt pierwszy tego planu i o to będzie toczyła się rozgrywka co najmniej do Teheranu. To jest listopad, grudzień 1943 roku. Ta właśnie deklaracja od razu, ponieważ miała charakter publiczny, uświadomiła rządowi polskiemu zagrożenie. Dziesięć dni później odpowiedź rządu polskiego zwróciła uwagę na sprzeczność tej skandalicznej decyzji Moskwy, zarówno z umowami polsko-sowieckimi z 1941 roku, jak i z prawem międzynarodowym, Konwencją Haską, że nie wolno zmieniać czyjegoś obywatelstwa odgórnie. No i oczywiście sprzeczność z kartą atlantycką, którą przecież podpisał Stalin jako podstawę zasad koalicji antyhitlerowskiej. A w karcie atlantyckiej było jasno napisane, że nie będzie się uznawało żadnych zmian terytorialnych dokonanych siłą bez zgody zainteresowanej ludności w tej wojnie. Oczywiście nic ten protest nie przyniósł, poza jednym, sprawa zmiany granic zaczęła być dyskutowana w kręgu najwyższych przywódców Wielkiej Trójki w ich korespondencji. I to od razu jakby ujawniło, że Stalin nie będzie miał żadnych problemów z wykonaniem tego punktu, cięcia wschodniej połowy II Rzeczpospolitej, ze strony swoich anglosaskich partnerów. I Churchill i Roosevelt zaakceptowali to od razu. Że Polska ma być okrojona od wschodu i jakieś rekompensaty dostanie na zachodzie kosztem Niemiec. Natomiast nie uświadamiali sobie jeszcze wtedy, zwłaszcza Roosevelt, Churchill, lepiej jakby rozumiejący sytuację, od razu chyba złapał to w locie jako wizję bardzo niebezpieczną i bardzo konkretną dla Polski. Ale Roosevelt na pewno nie zrozumiał, że nie chodzi tylko o wschodnią granicę Polski, ale chodzi o to, co będzie z tą Polską, jaka powstanie po II wojnie światowej. Komunikat 16 stycznia mówił, że Polacy mają stać się obywatelami sowieckimi, a zatem w tym momencie mogą być po prostu wykorzystani teraz przez Stalina właśnie do budowania zrębów przyszłej sowieckiej Polski. Mogą być potraktowani jako przyczółek, jako zasób, przepraszam za określenie, zasób demograficzny tego nowego stalinowskiego de facto rządu dla Polski. I tak też się stało. Dziś mówimy o wydarzeniach pierwszej połowy 1943 roku. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej jedynki. Historia Żywa Archiwum Radia Wolna Europa. O sowieckiej propagandzie na temat Katynia mówi Irena Born, żołnierz Armii Berlinga w 1943 roku. Katyn, ta najpotworniejsza zbrodnia satrapów moskiewskich, był w ogóle jak najbezczelniej wykorzystywany dla propagandy komunistycznej w Armii Berlinga. Dowódcy otrzymali instrukcję, aby tym okrzykiem za Katyn podrywać żołnierzy do walki. Pamiętam też, jak potem, kiedy szliśmy przez Białoruś, zaprowadzono nas na groby katyńskie. Obok stała tabliczka z rosyjskim napisem Pomścimy na niemieckich faszystach śmierć tych niewinnych ofiar. Wielu z nas nie rozumiało jeszcze wówczas całej perfidii tego kłamstwa. Dla Stalina ujawnienie zbrodni katyńskiej, choć było niespodzianką, Stalin nie miał problemu, żeby niemal dosłownie następnego dnia po ogłoszeniu komunikatu przez Radio Niemieckie o odkryciu grobów katyńskich podać wersję, zgodnie z którą ofiary tej zbrodni zostały zamordowane jesienią 1941 roku, późną jesienią, no bo wtedy dopiero wojska niemieckie znalazły się w okolicach Smoleńska i że Niemcy zrzucają cynicznie odpowiedzialność za te zbrodnie na polskich oficerach na Związek Sowiecki. I to miała być od tej pory nie tylko oficjalna wersja sowiecka. Ale na tym polegał geniusz zła Stalina. Sposób upokorzenia nie tylko samych Polaków, którzy mieli przyjąć tę wersję, jeśli chcieli w ogóle rozmawiać ze Stalinem. Czyli z przywódcą kraju, który ma rozstrzygać o przyszłości granic i przyszłości politycznej Polski. Ale Stalin upokarzał w ten sposób, na to zwróćmy uwagę, również swoich partnerów z wielkiej koalicji. Bo przecież wiedział doskonale, że o ile Roosevelta to może mało obchodzi, Roosevelt... Choć sprytny polityk w polityce wewnętrznej amerykańskiej i doskonale umiejący bronić amerykańskich interesów imperialnych w stosunkach ze Stalinem wykazywał i naiwność i cynizm jednocześnie. O tyle Churchill doskonale wiedział od razu, jaka jest prawda. Każdy, kto chciał wiedzieć, jaka jest prawda, wiedział od razu, jaka jest prawda. Bo przecież zwróćmy uwagę na najprostszy fakt, na który sami Polacy zwrócili uwagę i podkreślili go zaraz po komunikacie niemieckim. Przecież myśmy dopominali się u władz sowieckich, o prostą odpowiedź na pytanie, co się stało z kilkoma tysiącami naszych oficerów, których po imieniu i nazwisku wymieniamy, listy dostarczamy do władz sowieckich, a słyszymy tylko informację, że nie wiadomo, może uciekli gdzieś przez Syberię na daleki wschód, nie wiadomo co się z nimi stało. Czyli przez półtora roku nie udało się ustalić w ogóle losu tych ludzi. I teraz Stalin mówi, to Niemcy zrobili w 1941 roku jesienią. Wiadomo było, że tak się nie mogło stać, a zatem Churchill i Roosevelt również muszą przełknąć to skrajnie cyniczne kłamstwo i w ten sposób upodlić własną pozycję w relacjach ze Stalinem, byle tylko zaspokoić tego partnera, od którego zależy wynik wojny. Czy Churchill nie poszedł jednak za daleko, no bo naciskał na generała Sikorskiego, żeby wycofał prośbę generał Sikorski z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która to organizacja została poproszona o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. No i jeszcze na dodatek w liście do Stalina sugerował, że mogą być zmiany w polskim rządzie. Odtwarzając politykę Churchilla wobec Polski znajduje w niej pewną logikę. To znaczy był to przywódca, który rozumiał z kim toczy grę i dlatego Churchill uznał, że pozycja geopolityczna Polski jest stracona. To znaczy Polska musi oddać wschodnią połowę, Stalin od tego nie odstąpi i nie ma sposobu, żeby go przed tym powstrzymać. To uznał Churchill, próbował to jednak trzeba mu oddać, ograniczyć zyski Stalina, forsując dopóki się dało koncepcję stworzenia drugiego frontu na Bałkanach. Oczywiście, gdyby tam wylądowały oddziały amerykańskie i brytyjskie w 44 roku, droga nie wiadomo czy do Warszawy, ale na pewno do Bukaresztu, Budapesztu i Pragi dla Zachodu byłaby dużo krótsza i realna. Churchilla przegłosowała siła Imperium Amerykańskiego które nie chciało po prostu narazić swoich chłopców na większe straty, które wiązały się z trudnym terenem bałkańskim. Dlatego wybrały łatwiejszy teren francuski. Churchill forsując tę ideę otwarcia drugiego frontu na Bałkanach, nie zakładał, że uratuje się Polskę w przedwojennym kształcie. Zakładał tylko, że wzmocni się w ten sposób szansę wpłynięcia na Stalina, by ta okrojona Polska, jaka powstanie, była Polską jednak niezależną, przynajmniej częściowo niezależną, wewnętrznie niezależną, autonomiczną w polityce wewnętrznej od Moskwy. Można powiedzieć, że Churchill forsował od początku, czyli od 1943 roku koncepcję finlandyzacji Polski w cudzysłowie. To znaczy utworzenia Polski po II wojnie światowej, która będzie akceptowała interesy geopolityczne Związku Sowieckiego. Ale wewnętrznie nie będzie musiała być sowiecka, nie będzie musiała być komunistyczna, będzie mogła być demokratycznym krajem bez suwerennej polityki zagranicznej. To była koncepcja Churchilla i dlatego naciskał tak brutalnie rzeczywiście na władzę polskie na uchodźstwie, by te zaakceptowały jego plan, by zgodziły się najpierw na obcięcie wschodniej połowy Polski, a potem by zgodziły się na takie korekty rządu, jakie będą czyniły ten rząd, wciąż jeszcze rząd polski, strawnym dla Stalina. Oczywiście wiązało się to z podeptaniem polskiej godności, suwerenności. Krótko mówiąc, Churchill zakładał, że wybiera w ten sposób mniejsze zło. Przeliczył się, Stalin chciał więcej w sowietyzacji Polski stąd naciski Churchilla odbieramy wyłącznie jako to właśnie o czym wspomniałem, a więc podeptanie polskiej godności, suwerenności w dodatku nieskuteczne ostatecznie bo nie przyniosły żadnej finlandyzacji Polski, nie uchroniły Polski przed tym, czego Stalin dokonał. To było inne oblicze Churchilla niż w czasach I wojny światowej, kiedy sprawa polska była inaczej widziana w jego perspektywie politycznej. Tak, to warto przypomnieć, że pod koniec I wojny światowej i w czasie przede wszystkim wojny polsko-bolszewickiej Churchill był jedynym wśród ministrów brytyjskich, który popierał Polskę. Przegrał po prostu tę walkę o poparcie dla Polski ze swoim premierem, skrajnie antypolskim, Davidem Lloyd George'em. Churchill nie był politykiem antypolskim, był politykiem realistycznym, który nawet miał szczerą chyba pewną sympatię do polskiej tradycji militarnej podziwiał polską odwagę, no sam wykazywał ją w stopniu fenomenalnym w swojej karierze, biorąc udział w wielokrotnie w wojnie w Afganistanie, potem w wojnie z burami, w szarżach kawaleryjskich, a więc ten bardzo odważny osobiście człowiek cenił tradycję polskiej odwagi wojskowej i nie życzył źle Polakom, ale uważał, że w tej sytuacji geopolitycznej, jaka powstała w czasie II wojny światowej, Stalin jest absolutnie niezbędnym sojusznikiem w walce z Hitlerem i dlatego próbował tylko wytargować tych, tyle ile uważał, że można wytargować od Stalina w sprawie Polski. Polska reprezentacja polityczna znajdująca się w Wielkiej Brytanii będzie poddana rzeczywiście bardzo brutalnej presji, by tę grę Chilla zaakceptować. z Archiwum Polskiego Radia, mówią Masza gleitman Milch i Aaron Karmi, uczestnicy powstania w getcie warszawskim. Pamiętam, że miałam wielką ulgę. Widzieć krew niemiecką i słyszeć krzyki, przerażenia ich i widzieć, jak oni padają, to była wielka dla nas satysfakcja. Pierwszy raz Niemcy leżą ranni i ubici i wtedy Zrozumiałem co ojciec nam mówił, jak zostaniecie przy życiu, to może zemścicie naszą krew. Ja nigdy nie byłem za zemsty, ale to wszystko się tak we mnie uładowało, że teraz byłem zadowolony ze tej zemsty. Często mówi się o polskich miesiącach, przypominam to powiedzenie, bo wydaje mi się, że kwiecień 1943 roku to taki polski miesiąc tamtych czasów, bo mamy informacje o zbrodni katyńskiej, a 19 kwietnia wybuchło w Warszawie powstanie w getcie, kiedy Niemcy rozpoczęli pacyfikację getta. Czy Niemcy zostali zaskoczeni wybuchem powstania? Pewnego rodzaju objawy oporu w getcie warszawskim miały miejsce już wcześniej. Żydowska organizacja bojowa to lewicowe skrzydło ruchu oporu żydowskiego działającego w getcie warszawskim. Przypomnijmy, że w getcie warszawskim pierwotnie, to jest w 1940 roku, zostało stłoczonych blisko 400 tysięcy Żydów. Potem byli kolejno zabijani przez głód. Choroby idące w ślad za głodem, dramatycznym przeludnieniem, no i oczywiście przez świadomie prowadzoną politykę eksterminacyjną, egzekucje dokonywane przez Niemców. W 1943 roku już tylko część i to nawet mniejsza część tej pierwotnej liczby ludności w getcie warszawskim pozostawała. I dla tych, którzy byli zdolni jeszcze do oporu, to była oczywiście znikoma mniejszość wygłodzonych, zniszczonych pracą, zniszczonych warunkami nieludzkimi życia w getcie. W tej mniejszości rodziła się naturalnie myśl o potrzebie oporu, o Próbie uratowania chociaż części, to już wiedziano, że skazanych na zagładę mieszkańców Getta, a jeśli to się nie uda, to przynajmniej dania świadectwa jakiegoś ludzkiego odruchu walki o swoje życie. To, co Żydowska Organizacja Bojowa zainicjowała na czele z Mordechajem Anielewiczem, oczywiście miało także swoje odzwierciedlenie po prawej stronie spektrum politycznego żydowskich ugrupowań istniejących w getcie, ale rzeczywiście wysunął się na czele tego żydowskiego ruchu oporu właśnie ŻOB, czyli Żydowska Organizacja Bojowa. I jej działania miały miejsce już wcześniej, nie tylko zresztą w getcie warszawskim, ale również w kilku innych gettach, takich, próby przeciwstawienia się eksterminacji przez Niemców miały miejsce. Jednakże oczywiście największym spośród wszystkich tych wysiłków w pewnym sensie najbardziej heroicznym było to powstanie, które zaczyna się właśnie tak jak pani redaktor przypomniała w kwietniu. Nie byłoby ono możliwe w ogóle, gdyby nie pewne elementy współpracy między bojowcami żydowskimi a polskim podziemiem. I to trzeba podkreślić. Duża część broni duża część nadziei na to, że w ogóle to powstanie ma jakiś sens, szła dla bojowców w getcie warszawskim z tej drugiej flagi, która obok flagi żydowskiej wisiała nad gettem w czasie powstania. To była biało-czerwona flaga. To była nadzieja na to, że ze strony Armii Krajowej, przynajmniej te bardzo słabe, bo innymi nie dysponowała sama Armia Krajowa, możliwości pomocy militarnej zostaną przekazane, a więc choćby te pojedyncze pistolety, karabiny, bez których nie da się rozpocząć walki. Przypomnijmy, że w Armii Krajowej, która liczyła wtedy około 200 tysięcy ludzi, najwyżej 20 tysięcy do 30 tysięcy dysponowało jakąkolwiek bronią. A zatem podzielenie się tą bronią z powstańcami żydowskimi już było aktem no, niewątpliwej solidarności z powstańcami żydowskimi. Warto przypomnieć oczywiście także, że już od 1942 roku działały stworzone przez delegata rządu polskiego na kraj, takie organizacje jak Referat Żydowski z Witoldem Bieńkowskim i Władysławem Bartoszewskim, między innymi jako swoimi działaczami, a oni organizowali całą sieć współpracowników, którzy legalizowali funkcjonowanie Żydów przekradających się z getta na stronę aryjską którzy ukrywali ich, przechowywali ich. Działała także oczywiście Rada Pomocy Żydom, Żegota od 4 grudnia 1942 roku. Przypomnijmy także dramatyczne wysiłki Polskiej Organizacji Podziemnej, by przekazać wiadomość o zagładzie Żydów zachodnim aliantom. To jest oczywiście pamiętna akcja Jana Kozielewskiego-Karskiego, który w końcu 1942 roku po Brawurowej akcji, jaką było przedostanie się do obozu zagłady w Bełżcu w mundurze estońskiego wartownika. Następnie wyniesieniu z tego obozu wiadomości o skali dokonywanej przez Niemców zbrodni dotarł do aliantów zachodnich, do Stanów Zjednoczonych przekazując tę informacje, w którą albo nie wierzono, albo udawano, że nie wierzono. Bardzo pięknie żydowski Komitet Narodowy wtedy właśnie oświadczył w końcu 1942 roku, że cały naród żydowski będzie zniszczony, że takie są plany niemieckie już realizowane i stwierdził jednocześnie, że nie ma siły w Polsce, która mogłaby temu zapobiec ani też żydowskie podziemie nie może temu zapobiec. Odpowiedzialność za umożliwienie doprowadzenia do końca zagłady spada na barki aliantów zachodnich, którzy jako jedyni dysponują siłą, która mogłaby zatrzymać tę machinę zbrodni. Pozostała tylko desperacka i heroiczna decyzja, by walczyć do końca i ta decyzja podjęta w kwietniu 1943 roku zapada w pamięć jako jeden z najważniejszych momentów w historii Polski pod okupacją niemiecką. W Generalnym Gubernatorstwie zaostrzał się w 1943 roku terror Niemców. Wspomniałam o wywózkach do obozów koncentracyjnych, o łapankach, pacyfikacji, w kolejnym etapie na Zamojszczyźnie papież Pius XII zwrócił uwagę świata na tragiczny los Polaków. Nie wiem, czy tyle mógł tylko zrobić, bo różnie ocenia się postawę papieża w czasie II wojny światowej. W Polsce doszło także do rzezi ludności polskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Powstała też ukraińska ochotnicza dywizja SS Galicjen, a bardzo bohaterski czyn porucznika Witolda Pileckiego, który uciekł z Oświęcimia, skutkował złożeniem raportu o sytuacji w tym obozie koncentracyjnym w Komendzie Głównej AK. Tyle tylko można było zrobić? Polskie podziemie mogło tylko informować zachodnich sojuszników o skali zbrodni dokonującej się na ziemiach polskich. Pamiętajmy 1943 rok. To jest także moment, kiedy zostaje rozpoczęta akcja eksterminacyjna całego narodu romskiego. Otóż informacje przekazywane, czy to wcześniej przez Karskiego, czy teraz przez lotmistrza Witolda Pileckiego, zasługujące obie te akcje na upamiętnienie w pamięci świata, nie tylko w pamięci Polski. Wtedy w 1943 roku nie przynosiły skutku inaczej niż inne operacje wywiadowcze polskie, którymi bardziej interesowali się zachodni partnerzy. Przypomnę, że wywiad Armii Krajowej doprowadził do zlokalizowania fabryki elementów składających się na V1. Te pociski rakietowe, które nękały Londyn i inne miasta, bombardowanie tego właśnie ośrodka w Penemünde sparaliżuje na pewien czas produkcję tej broni. Ale w sprawie zagłady Żydów, czy w sprawie w ogóle obozów zagłady, które nie dotyczyły tylko i wyłącznie Żydów, na tego rodzaju energiczne działania się nie zdobyto. Warto także przypomnieć i bardzo się cieszę, że pani redaktor na to zwróciła uwagę, że przecież perspektywa społeczeństwa polskiego w kwietniu 1943 roku nie mogła być skoncentrowana wyłącznie na tragedii narodu żydowskiego. Niezależnie od tego, czy będziemy utożsamiali tę perspektywę oczami i zachowaniem tych barbarzyńców, których można określić jednym terminem szmalcownicy, bo byli przecież tacy i były ich setki, tysiące, czy utożsamimy perspektywę polską z tymi także setkami i tysiącami sprawiedliwych, którzy starali się ratować wtedy Żydów, to dla większości Polaków wtedy nie kwestia żydowska była najważniejsza, mimo całej tragedii, która dotykała naród żyjący na polskiej ziemi od 900 lat, ale po prostu codzienne własne doświadczenie. Pamiętajmy, to jest czas, Zakrojonych na ogromną skalę akcji pacyfikacyjnych, z których wspomniana przez panią pacyfikacja za zamojszczyzny urasta do rangi symbolu, a w szczególności los tych 30 tysięcy dzieci polskich, które miały być przeznaczone na germanizację. No zupełnie niesamowity, W szaleństwie powiedziałbym rasistowskim plan, który by uświadomić sobie jego bestialskie działanie trzeba sięgnąć nie do słuchych relacji historycznych, ale do empatycznej prozy. Polecam bardzo prozę dokumentalną Pani Jankoś, nie tak dawno wydaną, poświęconą właśnie tragedii dzieci Zamojszczyzny. W miastach perspektywa kwietnia 1943 roku to były codzienne łapanki, obławy, w których zabijano setkami Polaków. Na pewno co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków zostało zamordowanych w ulicznych egzekucjach na terenie całego generalnego gubernatorstwa. To jest także czas rozpoczęcia, jak o tym pani również przypomniała, czy raczej rozwinięcia tej akcji ludobójstwa dokonywanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Właściwie za jego początek można uznać już wydarzenia z lutego 1943 roku, kiedy zaczyna się to od takich właśnie ludobójczych akcji podejmowanych przez UPA na większą skalę to się dzieje właśnie już w kwietniu. Tutaj można wymienić takie choćby miejscowości jak Janowa Dolina, Zabara, Baszkowice, Hołbutów, gdzie po kilkaset osób było mordowanych za jednym razem przez ukraińskich nacjonalistów. Te zbrodnie z 22-23 kwietnia... Były preludium do jeszcze większej skali, jaką przybiorą one w lipcu 1943 roku. To jest także doświadczenie polskie 1943 roku, skupione rzeczywiście jak w soczewce, w tym przeklętym polskim miesiącu kwietniu. Była to audycja Historia Żywa. Za tydzień o wydarzeniach drugiej połowy 1943 roku. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Polecam i do usłyszenia w następny poniedziałek po godzinie 21 w programie pierwszym Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio. Przypomnę, raz jeszcze od października audycje cyklu Historia Żywa są nadawane po godzinie 21 w poniedziałek. Dorota Truszczak, zapraszam raz jeszcze za tydzień.